A to jest jedenasty odcinek podcastu Gry na Serio. Dzisiaj ze mną jest Maciej S. Witam. Dzisiaj ze mną również jest Radolf. Siema. A to nie są nasze oryginalne głosy. Chciałem tak brzmieć chociaż przez chwilę. Tak naprawdę. Okej, okay, więc to jest jedenasty odcinek podcastu Gry na Serio. Tak jak mówiłem, ja jestem El ambasadore. Oczywiście tego nie mówiłem. I dzisiaj jest ze mną... Tak, jak zwykle Radolf, który myśli, że jest do Siema. Ale nim nie jest, tak, powiedział przed chwilą siema. Jest ze mną też Maciej, który jest po prostu Maciejem. Witam. No. I dziś nie będziemy chyba dużo rozmawiać na temat gier ogrywanych, to znaczy tylko o jednej grze ogrywanej będziemy mówić, w którą ogrywał Maciej, bo tak naprawdę sezon z grami już się skończył i powoli można wykańczać te takie gry, w które nie mieliśmy czasu zagrać, prawda? nadrabianie e, staroci, nekrofilia growa, czyli to, co robimy <grym> najbardziej. E, na mnie już czeka mój, mój egzemplarz e, Cryzisa drugiego, który przyjdzie sobie niedługo i będę mógł to zagrać. E, Radoff skończył Deus, Ex -a, Deus Ex -a tak, w końcu. i ciągle, tak, tak, jeszcze w międzyczasie mieliśmy okazję pograć trochę w, w Killzone'a. Ale to bardzo przez chwilę i sterowanie jest zdupione, Tak, <głos》>, to tylko tyle. I jeszcze... W kwestii grania na padzie od PlayStation 3. No, ale w ogóle beznadziejnie się gra w tego kill na, na tym padzie mm. od PlayStation 3. No, w ogóle beznadziejnie się gra w kill No to też na jest. No. Ale można podpiąć sobie myszkę i klawiaturę do PlayStation. Tak, i, i nikogo. Generalnie. Heavy rain, generalnie. Ja miałem podpiętą. Tak? I co? I płynowałeś nobów na sieci? No właśnie nie, nie wpadłem na ten pomysł, żeby grać w killzone. Wiesz... Po sieci. Po sieci. Mm. A to mogłoby być ciekawe. Mm. Wtedy byś się przekonał, czy. Czy jest łatwiej? Racja. I no. czy zdobywałeś? Jesteś lepszy generalnie. Ale zanim przejdziemy do tej tajemniczej gry, którą grał Maciek, którą my nie graliśmy, bo ta gra jest na PC, które używamy głównie do... Yy, Nagrywania podcastów. Na internetu. <śmiech> tak, właśnie. <śmiech> to jest mój jedyny kontakt z tą platformą. Yy, I tak to powiem, że bardzo dobre jakby wiadomości mamy dla... Nie, to ogłosił sam Techland, z którymi mamy chyba dobre kontakty ciągle Maciek, prawda? Tak, Pomimo tak. tego, że powiedziałeś, że ich gra jest chuje, to i tak mamy dobre kontakty. Chyba Dead Island sprzedał się w ilości 3 milionów sztuk na całym świecie, co jest chyba bardzo, bardzo dobrym o, proszę. wynikiem. I jest to chyba, jest tutaj w tym newsie, które widzę, że to jest najlepiej sprzedające się nowe IP w 2011 roku. I gratuluję. No to powiem Ci, że chyba niedługo przegra. Ale to, to w, przysz w przyszłości niedalekiej o tym powiemy. O. Tak myślisz? Że... Tak. Ale to nie jest nowe IP, o czym ty chcesz chyba mówić. To jest bardzo stare IP. Ale nowe growe IP. Nowe growe. No chociaż też nie jest nowe growe, ale dobrze. I do nie? tego jeszcze... Dobra, nie już... eee... Dwa miliony dla snajpera Ghost War Warrior. Tak? No, no, to jest sukces narodowy. Tak. Sprzeda zrobić krab sprzedać dwóch miliony. Kupić no. silnik Krajteka i zrobić następny krab. A nie wiem, nie, nie, nie powinienem się wypowiadać na temat tej gry. Bo, bo nie grałeś. Nie grałem w nią, ale podejrzewam, że dużo nie straciłem, nie grając w nią. Szczególnie, że e, co bardzo mnie zaskoczyło był turniej w, właśnie w Snipera Ghost Warrior Multiplayer organizowany przez Microsoft. Tak. I po co na przykład zrobić turniej w jakąś grę, w którą ludzie grają po sieci? Warto zrobić turniej w Sniper Ghost Warrior. Hmm? Bardzo dobry pomysł, gratuluję. A oczywiście gratulujemy obu polskim firmom, tak, który chyba, nie, nie, to CD Projekt walczył z, z jak się nazywa ta śmieszna firma? Sega? Nie, nie. chodzi mi generalnie o to, że pojawiło się małe takie spięcie, pomiędzy właśnie City Interactive a City Projekt i próbowali panowie sobie wytłumaczyć, kto jest większym jakby potentatem na polskim rynku gier. No. Ale generalnie to był bardzo dobry jakby chyba rok dla polskiej branży, to znaczy branży growej. Nie mówię o tak. Branża growa mam na myśli firmy, które robią gry. Co o tym myślicie? No, cicho. No, cicho, nie tak no, tak. chyba był to dobry rok w sumie dla polskiej branży. No to... Nie no, bo mamy tego Wiedźmina, mamy Dead Island, mamy Bullet Storm, Bullet, Bullet Storma i no, o tych grach jakby nie patrzeć i już nawet olewając tą sprzedaż, tak? No to mówiło się na zachodzie. A mhm. nie pamiętam, czy o w 2150 mówiło się na przykład na, na zachodzie. Byłem wtedy za młody, nie, nie śledziłem tego. Ale no, była taka gra, no i powiedzmy, u nas się tam ludzie w to zagrywali, nie wiem, czy wygraliście w tego RTS-a. Nie, ale Ja Więcej w to grałem generalnie niż w StarCrafta, nie? Strasznie mi się ta gierka podobała. No, I <laughs> myślę, że no, na Metacriticsa zaraz znajdziemy, czy, czy, czy jest. E, no generalnie wydaje mi się, że tam tego nie ma, tak? A, a te gry już tam są. Więc to jest jakiś tam sukces. Bo sprzedaż no, to, jedno, to, to jedno, tak, a, a to czy... O, jest nawet, proszę bardzo. u Earth. No. To pamiętam, Topware Interactive wydawało. To były czasy, no. Tak. Zajwista gierka. No, w każdym, w każdym razie myślę, że to jest właśnie jakiś tam nasz sukces, nie, że już się coraz bardziej o nas zaczyna mówić po prostu. No i te gry są w większości przypadków dobre. No, poza tym Call of Juarez ranem No, tak, to są bardzo dobre mm. gry. To zbierały dobre noty. Więc mam nadzieję, że w 2012 też ten trend zostanie zachowany. Chociaż nie wiem, kto miałby robić grę. Jeszcze chyba wyszło z Polski gier towards 2. No, roku? coś takiego. A i, i, wylaka, ten ten ten i After Falls Insanity? Ale to No ale wiesz, wychodzą i jeszcze jakaś miała być. No. Gierka taki shooter, nie wiem czy wy to kojarzycie. Mm. Taki powrót do, powrót do korzeni shooterów, taki coś w stylu tego... A, hard no. reset. Wow. I też się o tym mm. mówiło, więc... Więc, tak, e prawda. nie no, ja uważam, że jest pozytywnie, no. Nigdy lepiej na pewno nie było, o. Mm. Bo generalnie ten rok mm. był bardzo dobry <coughs> dla całej branży i bardzo dużo dobrych gier pojawiło się, szczególnie pod koniec roku, ale i na początku też było całkiem sporo dobrych pozycji. I będziemy ogrywać to przez najbliższy rok. Nie mamy czasu ani pieniędzy, żeby dorwać wszystko w dniu premiery, więc czekamy na takie czasy, kiedy mamy więcej czasu. <śmiech> <śmiech> ale dużo razy czas powiedziałem w ostatnim no, Albo okazja. No właśnie. Nie, tak, super. Gratuluję, chcę więcej. Trzymam ciuki. No, uh -huh. dzisiaj jak proszę, jak dzisiaj porządnie mówimy ładnie, tak hey, zgrabnie nawet bym powiedział. No staramy się. Okej, okay, dobra, co będziemy mówić o polskich grach, które generalnie nikogo.. pogadajmy o. o czym Maciej powiedz, o czym dzisiaj będziemy A, Dzisiaj mówić będziemy mówili głównie, głównie chyba o. Star Wars The Old Republic, czyli najnowszym MMO. Pom pom pom. Dokładnie. Pom, pom, pom, pom, pom, jest to tam, wiesz, w ekranie tytułowym. Nie, muzyka? nie ma tej muzyki w ekranie tytułowym, ale jest ta, ta, ta druga muzyczka, nie. To znaczy, ja nie grałem, ja nie grałem w no. więc. Więc. O ja! na córny! O Także nie mogę powiedzieć po prostu Tylko Niemcy grają z sitami. Także tutaj się nie wypowiem, ale generalnie jest dobrze. Ale to chyba zaraz o tym powiem, bo jeszcze chcieliśmy coś wspomnieć o akcji, którą Grampel przeprowadził. Właśnie, Radolf, powiedz coś, a nie pisz w klawiaturę. Nie pisz w klawiaturę. Ale ty, no No dobra. No, no, no, no. Nie, no nic, no, bo w sumie nie pamiętam dokładnie, o co tam chodzi. Aha, już wiem, dobra, przypomniałem sobie. No sorry, nie ogarniał jak zwykle. No, czyli Gram.pl zorganizował taką fajną akcję. Dla swoich naj... Ta a fajna akcja nazywa się wysyłaniem paczek do klientów. Tak. Wysyłanie paczek czyli Generalnie a, ta no... fajna akcja nazywa się dystrybucją. dystrybucją. No tak, ale chodzi o to, że oni wybrali sobie jakby swoich najwierniejszych klientów i w ten sposób chcieli im się jakby odwdzięczyć za to, że te osoby są z nimi tam, nie wiem, ileś tam lat, tak czy nie wiem, no dobra nie ważne. Kupują u nich po prostu. Eee, I wypożycz. Mój dealer mówi to samo. No to. No, i wypożyczyli sobie stroje, nie pamiętam od kogo, jak ładnie się nazywa ta cała grupa. Eee, z... Rycerze dobra. Postać z, gwie... z gwiezdnych wojen, eee, plus mm. 60-kilowego Artuditu, i wbijali ludziom na chatę, mm. tak, I dostarczali w ten sposób właśnie wspomnianą przed chwilą grę. I w ogóle, z takich mm -hmm. jeszcze się wtrącę na początku, w ogóle to jest niesamowite, bo oni mi w ten sposób przypomnieli, tak naprawdę, że ta gierka wychodzi, nie? że to, to już bo. A, bo ja tam załapałem się na beta testy, nie? miałem potestować. zapałeś no, znaczy się. Znaczy załapałem je? się w ten sposób, że mogłem ściągnąć sobie klienta, nie. A, no, ale Aha, że nie mogłem no. pograć, no to już mi tak ochota trochę przeszła. Tak, Pała ale zmiękła. jak zobaczyłem po prostu tych gości poprzebieranych za właśnie tam Stormtrooperów i Jedi i tak, Jedi. Dalej, i tak dalej, to pomyślałem, że jest no. klimat, no. Generalnie. Ej, A w sumie naprawdę, jak przecież... obejrzałem ten filmik, to tak też mi naszła ochotę, ale na moim PC-cie hmm. takie coś nie pójdzie, więc taką mam... No nie, może w wersji wiesz, no, tak no no, Myślę, że tak. to myślę, że mógł... no, Sądzę, że dałbym radę. A jeszcze radę. przecież wcześniej... A jeszcze przejdzie wcześniej był filmik o tym, jak. Yy, no to tak, było no, słabe no. akurat. To, to Dla mnie to był suchar trochę. No, tego nie widziałem. Tak mówisz. No ale generalnie. To... O Jezus Mariam, mamy gościa. Jest złym człowiekiem. No mów. Yy, dobra, wracam do tematu. Nie wiem, generalnie wiesz, taki prolog do tego, co, co ogarniali później, więc był spoko. Może trochę był sucharowaty. Ale wybaczysz im to. Podobał, podobał, podobał mi się trik, kiedy robił te pudełka, przygotowywał kartony. Tak? I co się wtedy działo? No nie widziałeś, że brał po prostu taki płaski karton, czegoś no. tam tektura. I po prostu Ach. kopnął jego i on się zamieniał w w ogóle, w ogóle ciekawe no, są... Trik. Bo ciekawostką jest to, że te kartony są takie duże. Nie wiem, czy ty coś zamawiałeś kiedyś z Gram.pl? No. Nie, nie, bo ja zamawiam w innych sklepach i się denerwuję, że nie mogą dostarczyć przesyłki do sklepów mniej niż tydzień. Pozdrawiam. W PL. Eee, jest, to, oni mają właśnie taką dużą linię produkcyjną no i wysyłają te gry w takich gigantycznych kartonach po, przy, przystosowanych do wysyłki komputerów i żeby ta gra nie latała mm. w tym kartonie to jest montowane drugie dno, nie? I to dno jakby przyciska A -a. tą grę w środku. I strasznie mhm. dużo osób ma problem i nie potrafi znaleźć tej gry. I były przypadki nawet, że ludzie wyrzucali te kartony do śmieci. Bo myśleli, że oni o, nie wysyłali tej gry. Nie wie, nie wiem. Dlaczego oni nie mogą wysłać tego w komputerze? No bo. E, gram należy do dużej spółki, nie? Która tam dy jest dystrybutorem wszystkiego mm. dosłownie. No i korzystają z ich magazynów, mm -hmm. tak? No i te gry są dystrybuowane Aha, po prostu no z jednej czy. linii, nie? Co na przykład mm. ziemniaki. E, więc <śmiech> dlatego. Ale, ale, ale, ale, ale, ale. Ale, e, ale. ale. No jest to taka ale, ciekawostka. Ale. Generalnie sklep polecam, bo no, robią dużo dobrego i dużo fajnych rzeczy, tak jak teraz widzę, to już w ogóle szapoba. A ja czekam, aż w polskich sklepach będzie coś takiego, co jest w Wielkiej Brytanii że od dawna, że gdziekolwiek, cokolwiek, dostawę masz gratis, to wszystko. Ale to tak nie jest, A... wiesz, bo na przykład na Amazonie to dopiero powyżej jakiejś kwoty, nie? Fakt, hmm. że ale na przykład w gamie masz za darmo na terenie Wielkiej Brytanii Fakt, fakt jest też taki, że akurat tam ciężko tej dostawy nie mieć darmowej, nie, bo ona jest od 25 funtów, więc kupisz sobie dwie płyty, co masz za darmo, tak? Mm. A, a u nas taka dostawa jest na przykład no. powyżej 500. No. <laughs> tak, i to jest totalna głupota, że na naprawdę jeśli płacisz dwie stówę za grę, no to mogliby ją wysłać mi ją za darmo. Albo przynajmniej jest inną totalną głupotą, że właśnie odbiór osoby w sklepie y, doliczają sobie 7 zł na przykład za, za kuriera, który śmieje sobie dwoma y, przecznicami w Warszawie na rowerku i przywiezie tę grę, więc sorry, naprawdę. No, eee... Uh... Chciałbym. Czekam no, na także czas. akcja nam się w ogóle podobała, a, a co sądzicie o samym artudity Bo ja sobie pomyślałem, że muszę mieć kiedyś coś takiego. Szczególnie dlatego, że miał wbudowany ten projektor, nie wiem, czy za... No. No, rzutnik, tak. to jest no, mega zajebista opcja no. i pomyślałem, że żebym... ogóle A w ogóle jak? Hmm? No. Nie, bo w ogóle gdzieś przeczytałem w jakichś chyba komentarzach, że to jest... Yy... Jedyny chyba taki Artudito nie wiem, nie chcę tutaj wymyślać, ale wiem, że... No w tej galaktyki. części Galaktyki, no, naprawdę. No to właśnie wpisuję Artu tu na tym na ebayu. Ale e, możesz. Maciek może rozkminiałeś, jak, jak jakby on był sterowany. No właśnie nie, wiesz, takiego, bo nie jak, jestem. Jakby, prawda, nie, nie mam takich studiów skończonych jak ty. A no, oczywiście. No. To ja jeszcze tego nie miałem na, na swoich wykładach, wiesz, żadnych okay. prowadziłem. No, nie, generalnie strasznie, strasznie pozytywne wrażenie robił ten robocik. No i ten rzutnik, mm -hmm. nie? Czyli pomyślałem, że można by było Xboxa pod to <grywka> <grywka> w ramach ekstrawagancji, ja nie? Jakie. <grywka> jeszcze pograć w jakąś własną. No ale Wars, wiesz, bo oni zrobili przecież limitkę taką, nie? Z Ditu. Xboxa 360, mm -hmm. to jak podpiąć podpiąć no, no, no, tę limitkę do tego. Kur... <głos> tak, i zagrać no. w Lego Star Wars. <głos> bardzo dobry. No, No, Generalnie spokojna akcja i tam pan, który jakby był hostem tego całego, powiedział, że będzie więcej tego całego wydarzenia, powiedział, że będzie więcej takich numerów i to bardzo dobry jakby sposób na przyciągnięcie uwagi klientów. Tak. I dziwi mnie to, czy, że to jeszcze na jakimś, pewnie na jakimś wykopie. I wylądowało, no prawda? na wykopie. O, Ale wiesz, w ogóle mnie, to... mnie dziwi to, że tak naprawdę żaden inny sklep, nawet taki powiedzmy poważniejszy, nie? Typu sprzedający mm. książki, nie? Czy, czy filmy w polski typu, nie, Merlin, Pern, na to nikt tam nie wpadł. Mhm. Ale to chyba jest wina tego, że po prostu wokół tych sklepów tak naprawdę. Nie ma nie jest budowane żadne tam community, nie? Tak jak nie wiem, właśnie na Amazonie no to masz jednak tą społeczność, nie? Komentarze jakieś tam ludzie się mm. powiedzmy znają. A, a, a mm. te inne sklepy tak nie mają, no. Gram ma tą społeczność i te swoje nieosmniej. No ma no. bo jest jeszcze stroną internetową. No. No, ale, to... ale, ale, ale, ale. Ale, No, jaki marki. Wiesz, jak skończył Rygi Dobra, no to co? Przechodzimy do gry może. Bo tutaj mamy... A może najpierw do takich wcześniejszych reakcji? W sensie na to, na, na tej. No właśnie, nie, no ja bym właśnie, zaczął... Coś, ja myślałem przecież. właśnie, żeby zacząć od tego w ogóle, bo... E, od... od, od e, tych wcześniejszych reakcji, jak wyglądała promocja. <laughs> no to dobrze, no to... Ja powiem, że po raz pierwszy. Generalnie jestem takim umiarkowanym fanem serii Star Wars, bo obejrzałem wszystkie jakby te filmy. Niektóre były lepsze, niektóre były gorsze, oczywiście te starsze były lepsze, mhm. jestem tego zdania. I myślę, że to jest całkiem spoko uniwersum, które ma dużo do zaoferowania, ale i potrafię jakby. jestem w stanie.. Ogarnąć mniej więcej o co chodzi w całej tej historii, ale nie jestem jakimś takim ultrafanem jak Maciek, bo Maciek wiem, że jest ogromnym fanem i ogląda codziennie jakieś tam Star Wars. No nie, nie, nie codziennie, ale zdarza mi się także. No, jesteś freakiem generalnie na, na punkcie. No do, lubię, z no. Tego, tego uniwersum. No i po raz pierwszy zobaczyłem to mm, jakby dopiero na, na targach w kolonii, tak? Jakby zainteresowałem się tym tematem, prawdę mówiąc. Jak, jak poleciałeś no, do kolonii na targi, Tak. Tak, tak, jak piłem, wiesz, ze Steven Jobsem kiedy jeszcze. Z to no, w kolonii. <grym> tak, zdecydowanie. I, i prawda mówiąc, no tak solidnie. Jakby zapowiadało się dosyć ciekawie, tylko że wyglądało mi to jak klonwowa generalnie. I ty pewnie będziesz bronił, że to chyba nie jest, tak? Czy jest tak, że to jest. Eee, I tak, i nie, tak, tak naprawdę, A, al, mhm. A ale to, to chyba później. później. No. Generalnie. Wiesz, no tak mi to trochę, wiesz, no spoko, ale to jest kolejny jakby WoW, tylko w, ubrany w inne ciuszki takie Star Warsowe, no. ale generalnie tak dosyć pozytywne jakby wrażenie i później to, wiesz, to wszystko we mnie ucichło, aż do teraz, kiedy y, mówi się właśnie o tej grze, kiedy ludzie w różnych podcastach czy różnych, nie wiem, stronach, które zajmują się kopi kopiowaniem newsów z zachodu coraz więcej zaczęli pieprzać tych informacji na temat tej gry. I, I teraz, właśnie w tym momencie, kiedy rozmawiamy, to, to są moje kontakty z tą grą, czyli jest bardzo słaba i będziesz, będę się opierał na Twojej wiedzy. A Radolf, co możesz powiedzieć? Ja w sumie o... chyba trochę wcześniej ogólnie o tej grze znaczy usłyszałem, jak bardziej tej... zainteresowałem. Pamiętam taki jeden pierwszy trailer, <kluz> to był dosyć taki e, efekt towny. Mm -hmm. Tak, tak. E... Może no, za dobrze go nie pamiętam, ale na początku myślałem w ogóle, że to ma być kolejna część e, tej serii e, Knights of the Old Republic. E, mm -hmm. Dopiero potem, gdzieś do mnie dotarło, nie wiem. W sumie potem, kilka miesięcy później, że tak naprawdę to robią MMO. <laughs> ale też moje pierwsze wrażenie. No bo to jest ta sama ekipa, która zrobiła Knights of the mm -hmm. Old Republic? Chyba, no tak, tak, tak. Bio nie no jasne, jasne, tylko po prostu myślałem, że robią po prostu z, z zwykłą grę, tak kontynuację jakby e, tej serii. E, mm. Tak, Siempre dopiero playa. później do mnie dotarło, że właśnie to jest, że robią MMO. Ale pierwsze moje wrażenie w sumie też było podobne, że jak obejrzałem sobie jakieś tam gameplaye z tego, że to wygląda jak klon Wova. E, Ale ogólnie byłem ciekawy, jestem ciekawy w sumie jak to dalej wygląda i bo wiem, że m, m, dużo jest chyba m, jakby całego tego znaczy, Bo na temat, że ma być mocna ta strona fabularna, tak, w tej grze? Mhm, mm tak, mm. no... E, dobra, to, to też, też, też A coś... Nie dobra. W sumie tyle. To teraz no, się rozpoczyna, Bo w sumie też nie mam dużej wiedzy na temat tej gry, tak więc... Też, też, coś, też coś, tam A powiem twoje? na ten temat. No, u mnie się to zaczęło... Mm -hmm. e, chyba podobnie tak jak u Radolfa. Zobaczyłem ten... Jeden z tych pierwszych trailerów, to, to jest trailer, w którym e, Sithowie atakują e, Świątynię Jedi. Zydrwowie, no, Zydchowie. Zydchowie. Eee, no okay. i tam atakują sobie tą świątynię i jest taka e, bardzo efekciarska walka, no i to wiadomo standard, tak, gier Star Warsowych, że te cutscenki wszystkie, czy, czy intrafilmiki to są na jakimś tam fajnym poziomie, jeśli chodzi o wygląd, eee, no a jak to wygląda w rzeczywistości, tak? w rzeczywistości wygląda to w ten sposób, że jeden z tych filmików, które były pokazywane jako, trailer, jako trailery jest intrem do gry mhm. potem wybieramy sobie oczywiście od razu, tak naprawdę nie ma żadnego menu przy pierwszym uruchomieniu żadnego login screena, tak tak, tak jak w WoWie, wybieramy tylko serwer i potem od razu musimy się opowiedzieć po której jesteśmy stronie Eee, mhm. No i wybieramy sobie jedną tam, bodajże z czterech klas postaci. Eee, jest mm, Smuggler, e, Trooper, e, Jedi, Jedi Consular i Jedi Knight na początku. Czyli są cztery No przynajmniej cztery ja takie plasty, widziałem, tak? tak bo zdaję sobie mhm. sprawę z tego, że tam potem pojawia się też Bounty Hunter i jakieś inne klasy i o znaczy, nich była widzę, mowa. Jeśli... Aha. O Imperium to znaczy Bounty Hunter, Sith Warrior, Imperial Agent i Sith Inquisitor. No. Czy to ktoś wymawia? Hmm. Po Czyli cztery, pod tak. Po cztery strony, po Ale, cztery góry ale góry myślę, góry. Góry. że przy, przy okazji pojawienia się jakiegoś dodatku, to na pewno będzie tego więcej, bo no, w porównaniu z Wowem, tak, to wygląda to trochę biednie. A, A ile w Wowie było na Też było tyle o, samo, tak. No ale samo. wiesz, jak, jaka jest teraz rzeczywistość, tak. Nikt nie pamięta, już, że było tyle Wie. samo. Tak, tylko wszyscy porównujemy a... ten że graje z od 5 lat na od 10, na rynku, nie, od 10 no. lat na rynku. Tak, warto ją porównywać właśnie nową. Co już, producją, już ma miejsce, bo na, na czacie no, grałem dosłownie 40 minut, tak? To już na czacie widziałem właśnie dyskusję, że o chujową coś tam, bo Wowie to już coś jest dawno, nie? Więc już tam się, mhm. już tam się kłócili. No, no ale dobra, wracając do, do, do, do samej gry mhm. Wybieramy sobie jedną z tych klasy z postaci a Potem wybieramy rasę. Możemy być jakimś humanem. Nie znam nie znam tej humanem. rasy w ogóle. To strasznie, powiem Ci, że to, to jest straszna. straszna rasa. Możemy Straszne. wybrać też rasę, której był Darf Moe. Niestety Wam nie powiem jak się nazywa, mhm. ale, ale. Zabrak z tego co Właśnie mówię. nie. Bo jestem... Chyba inaczej. Nie, bo... Aha, bo jestem na stronie jakiejś tam. No ja też o jestem polskiej. na tej stronie. A ty na, Polski na polskich stronach kłamiam, okay. pamiętaj. I słychać strzały. E, już wam mówię, jak to się nazywa. E, tylko to znajdę, więc będę... E... Gadał głupoty przez Tak, to nie tysiąc, będę jednak gadał może. tych głupot. Dobra. E, w każdym bądź razie wybieramy jedną z tych e, też czterech dostępnych raz i potem możemy sobie... E, Personalizować całość, nie? Czyli tam wybieramy jak to, jakie mamy oczy, jakie mamy usta i tak dalej, i tak dalej. No to taki standard RPG-owy, powiedzmy, tak jak ktoś grał, nie wiem, w Mass Effecta, mm -hmm. to może się spodziewać tego samego. W ogóle grafika jest podobna stylistycznie do tego, co jest w Mass Effekcie. Mimo że jest trochę powiedzmy słabsza, tak? Mniej taka realistyczna, o. No, bo jest mm -hmm. bo... no ale, ale, ale bardzo to y, przypomina to, co jest w Mass Effect. No i potem zostajemy rzuceni jakby już w wir, nie? W całej tej historii pojawia się ten e, taki e, startowy ekran, znany z każdej części Gwiezdnych Wojen, z tymi napisami. A wprowadzenie... No. Tak, wprowadzenie a, w całą historię i, i jakby... E, zlokalizowanie głównego bohatera tak, którego my sobie tam stworzyliśmy w całej tej historii i w e, e, aktualnych wydarzeniach tak. E, no i ja wybrałem Jedi Konsulara, więc e, pojawiłem się na planecie Typhon, która jest niby e, kolebką Jedi e, no i teraz wykonuję takie proste standardowe dla MMO e, questy typu e, questy typu e, tak. <laughs> Typu pobiegnij tam, zabij tych i z, przynieś nam coś tam. E, ale czym to się różni od WoW-a, bo, bo to jest jakby, mam wrażenie, rzecz, która ma szansę jakby przeważyć e, za tym, że ta gierka jakby zniszczy e, World of Warcraft, co jest ciężkie. Od razu zniszczy to mocne no, słowa. Z, z tego gram w kilka MMO różnych. I jest to jedyna gra chyba tak naprawdę, która w tym momencie ma szansę jakiekolwiek powalczyć ee, z WoW-em. A, a czemu? E, mm -hmm. Ponieważ większość questów, to znaczy większość, nie wiem, wydaje mi się, że 90%, tak? Nie, nie chcę tutaj kłamać, ale w tym momencie jak gram, no to wydaje się, że to jest 90% albo nawet 90 parę procent. E, wszystkich wow. rozmów to są rozmowy z voice actingiem. I wow. bardzo to przypomina Kotor Nie przypomina to zupełnie gry MMO, gdzie po prostu bierzemy quest, klikamy Accept i generalnie nas nic nie obchodzi, a w WoWie teraz no to po prostu autentycznie nas nic nie obchodzi, bo po prostu biegniemy ze strzałką, tak? Więc tutaj po prostu huh. Jak się nazywa? Nie musisz nazywa? go nawet już instalować, bo to tak, to jest bo już to, jest. Już, jest tak? to już jest w grze To już jest w grze. O Jezus Aha trochę minęło. Czas, Więc kiedyś się właśnie... instalowało adony, a teraz po prostu ci się pokazuje hint, nie? gdzie masz biec, ile masz zabić tych postaci, no wszystkie adony zostały zastąpione, nie? Żeby było... Aha, czyli dokładnie. gra się sama przechodzi. A tutaj nie chodzi o to, żeby gra się sama przeszła, bo też się wyświetla na mapie, gdzie mniej więcej masz jakiś przedmiot, nie? Czy wrogów, czy w którą stronę masz powiedz, ale generalnie m, gra po prostu ma szansę e, na przykład takich, nie wiem, średniej klasy graczy, tak? Którzy sobie grają raz na tydzień, albo raz kilka razy w tygodniu, po prostu wciągnąć, nie? Bo e, wciągnąć się w historię. E, bo każdy dialog, no, je, będzie odsłuchany, masz kilka opcji do wyboru, do pogadania. E, pojawia się takie kółeczko jak e, z Mass Effecta, tak? Do wyboru tych odpowiedzi. E... Czyli jest kilka takich jakby bo z tego co wiem to przeprowadzanie rozmów jest dosyć właśnie takie bardzo single player z nastawieniem na, na dokładnie. wybór o, dokładnie, nawet jak e, pierwszy quest jaki otrzymujesz to znalezienie takich hologramów e, no i jak tam jest e, no tutaj nie, nie zdradzę, nie wiadomo jakich, e, jakich szczegółów, no jest e, t, taka historyjka dorobiona do tego, że to są anty, antyczne, święte hologramy, nie, jakichś tam twórców... E, ce, e, nie, po polsku? nie, nie, angielsku. Twórców e, te, tego zakonu Jedi i tak dalej, i tak dalej, no i jakieś tam stwory, nie, nie pamiętam niestety ich nazwy jeszcze, a, atakują i będą niszczyć te hologramy, więc trzeba je u, uratować i... Zabrać te holokrony całe i przynieść takiej lasy, która was uczy, nie? E, tego całego bycia Jedi. E, no więc nawet jak się zdobywa te przedmioty, nie? To w Wowie by to wyglądało w ten sposób, że po prostu podbiegasz, zgadniasz lód nie? I, I biegniesz dalej, a tutaj mm -hmm. odpala ci się ten hologram i musisz odbębnić e, jakąś tam rozmowę, nie? Odpowiednio odpowiedzieć, żeby ten hologram dał się zabrać, nie? Więc no, no wygląda to mhm. po prostu jak klasyczny RPG singleplayerowy, a nie MMO, nie? Aha. I... A ty nie robiłeś żadnych questów, na przykład z jakimiś... Eee, no nie Czy dałem rady, było, wiesz, bo grałem dosłownie postawiłem. 40 minut, ale, ale, ale też no, jest wiem, coś wiem. takiego, co zauważyłem, prostu... a propos właśnie tego, że zdobywasz mhm. jakieś social pointsy. Za, za, za... o właśnie o tym, bo ja słuchałem o tym w podcaście no. innym. i, i z, tego, z, tego, co, z tego co tam wyczytałem z Samouczka to e, dostajesz te punkty za pomaganie, za wchodzenie w interakcję za czatowanie z jakimiś ludźmi e, no i mhm. moje pierwsze wrażenie zajebiście bo tego wiesz. bo A wiesz co, ja nawet słyszałem, że jest coś takiego, że jeśli. Nie wiem, czy ja dobrze zrozumiałem to, ale Ty może nie wiem, później to potwierdzisz, mm -hmm. kiedy wrócimy jeszcze do tego, bo na pewno wrócimy. No, będę teraz grał, sobie grał przez ten tydzień tak. najbliższy. No, przez no. świę... święta, tak? Święta, święta. Warto miłość. A są jakieś świąteczne eventy, eee, no, to wiedział, no, ale... stary. Wiesz, dla, dla nich świątecznym eventem to było chyba odpalenie tej gry. <laughs> tak, no, zdecydowanie. Więc i ustawienie serwerów, które każą czekać ludziom. E, wrócę do tego, że no w sensie, nie wiem, czy dobrze zrozumiałem, ale jeśli jesteś w takim, takim zespole i robicie jakiegoś questa, to kiedy właśnie odpowiadasz, przeprowadzasz tą rozmowę, no to jest coś takiego, że właśnie dostajesz te punkty, te social no. points, tak? Jeśli dobrze pamiętam, e, tą nazwę. No. Tak, dostajesz różne punkty, ale jakby, jak masz kilka mm, wypowiedzi w danej w danym dialogu, no to za każdym razem inna osoba z, z tej drużyny wybiera jakąś opcję, tak? Czy, no czy no czy ja widziałem, widziałem. że Ja że, widziałem że coś te... takiego na, na tych gameplayach, które oni wrzucali wcześniej, więc wydaje mm -hmm. mi się, że tak będzie. W mm -hmm. ogóle... E, że tak... No tak, tak że tak jest. W ogóle e, pytaniem numer jeden tak naprawdę w tym momencie dla mnie e, jest to, czy... Jak wygląda instancja, nie? Czy w ogóle jest coś takiego jak instancja? Bo to no, jakby. Ale właśnie są, i, są. i szczerze mówiąc tego nie mogę się doczekać tak jak, jak to wygląda i nie mogę się też doczekać e, walk w kosmosie w przestrzeni kosmicznej bo można tak może, możesz to będą sterować statkiem i są bitwy kosmiczne ale to jest coś, coś takiego jak, czekaj, takie PvP? To, to znaczy to jest generalnie tak PvP czy PvE? E, ciężko mi powiedzieć, ale, ale, ale widziałem, że coś takiego Aha. jest. To no mówię, pogram przez tydzień, to mam nadzieję, że będę mógł więcej, więcej powiedzieć na ten temat, ale e, tak jak patrzę mhm. z perspektywy osoby, która tam trochę w tego WoWa pograła, zmarnowała trochę czasu na niego, to i pieniędzy, I to pieniędzy? Mogę, e, mogę z czystym sercem powiedzieć, że ma ta Gierka duże szanse na to, żeby tego wo was jeść. E, bo jeśli e, mhm. wyobrazimy sobie, że byłoby to zupełnie nowe uniwersum, nie? Albo, no nie wiem, Warhammer, tak? Zrobiony przez Bioware. No, Warhammer. No już i próbował. Warhammer nie był robiony przez Bioware, więc nie dał rady, no? nie? No, ale powiedzmy sobie, że jest no, to by. Warhammer. Mhm. E, no to szanse są powiedzmy 40 do 60, nie? Dla Warcrafta. Ale hmm. kiedy weźmiemy pod uwagę, że to jest jednak uniwersum Gwiezdnych Wojen, no to tutaj hmm. myślę, że jednak większą siłę ma, mają Gwiezdne Wojny a niż Warcraft. nie? Wiesz, no to jest... Widziałeś, widzieliście tych kolesi, którzy otrzymywali te gierki? Ten pierwszy, nie? Co, co otrzymał tą grę od hmm. Gramu? taki ponczek nie, i Aha. właśnie... Pozdrawiamy. I on mówił, nie, skąd wiesz? I nie on bądź, mówił, że, że w, ogóle, w ogóle, wiesz, tam czekał od, od pierwszego, od pierwszego info, nie, jak się pojawiło tylko, że będzie taka gra, to on już czekał na tą gierkę, nie. A... Mhm. Ale to jest fajne, bo wiesz co, generalnie Gwiecna Wojna jakby to, to, nie jest nasze zupełnie pokolenie, tak? My jesteśmy już tym, tym pokoleniem, które oglądało te, te filmy, które są odbierane jako no te gorsze, tak. Gorsie, tak? w sensie no wiesz o czym mówię, doskonale, i pewnie wszyscy wiemy też. Tylko że Star Warsy generalnie ta cała licencja jest świetny jakby ludzie, którzy mają na to prawa, Lucas? Nie, jak się Lucas chyba tak to się nazywa, Lucas. Te prawa. No, no. Lucas, Lucas generalnie, tak? I, I cała jakby ta jego firma tak. No, właśnie. No, to zbudowali taką świetną, nazwę, nazwę to taką bazę, wypadową, bo jakby w, uh -huh. do tego uniwersum są wtłaczane no kolejne no. pokolenia, tak? Że, że to nie są już ci hardcorewi widzowie, którzy poszli na te pierwsze gwiezdne wojny do, do, do kin, bo ci już mają, nie wiem, ko Oj, nie wiem. No, około 50? 50? 40, 50. Właśnie. Tylko właśnie to są też te pokolenia, które wychowały się na, na jakichś serialach telewizyjnych teraz już na grach, tak, czy, czy na komiksach, na książkach, które generalnie nie są zbyt, podejrzewam, wysokich lotów, ale są i, i właśnie ten młody typ może, wiesz, właśnie nie, nie zupełnie ten czas, kiedy te oryginalne Gwiezdne Wojny powstawały, to, to nie jest jego historia, ale dzięki tej Dzięki temu pomysłowi Lukasa na, na trzepanie hajsu, tak? ale zawsze to jest jakiś pomysł, ta, ta, ta tradycja jest jakby przekazywana dalej tak? I, i chyba trudno znaleźć taki fenomen, który trwa przez tyle lat, chociaż już słabną tak Wojny, wydaje mi się, ale w Polsce to chyba nigdy nie był taki szał na to specjalny. Tak? Nie wiem, mi się co wydaje, że szał tak, jakiś tam był, nie? Na Gwiezdne Wojny. No pewnie tak. Tak był, ale nieporównywalny z tym, co było w Nie no w jasne. No. Eee, ale tak, wydaje no. mi się, że to co jakby też świadczy o tym, że im się udaje, nie? I to, to co powoduje tak naprawdę, że im się udaje właśnie dokonać to, o czym mówisz, nie? Że, że jakby to ciągle jest na wierzchu, mm -hmm. są te Gwiezdne Wojny. Eee, to to, że te gry tak. mimo wszystko, mimo jakichś tam powiedzmy, też upadków, nie, ale generalnie one trzymają jakiś poziom. Mm -hmm. I te wszystkie historie, które są wymyślane mm -hmm. typu, tak jak był teraz Ten Force Unleashed, tak? A, czy wcześniej był Jedi Knight, mm -hmm. to fabularnie te gry są niezłe. One nie są takie historie z dupy, mm -hmm. nie totalnie wzięte, a... A to, to tak jak było, nie wiem, w WoWie, że po prostu jak widziałem e, filmik z Bliskonu, gdzie, gdzie gościu, wiesz, e, zadaje jakiś taki hardkorowy właśnie też taki e, pączek, nie? Zadaje pytanie e, o, o jakiś tam szczegół, nie? Z nowego dodatku, nie? Że tam, z, tam, tam jest, nie pamiętam jak on się... def. Deathbrink czy coś takiego. Nazywał ten, ten smok, nie? który się pojawia w ostatnim o, o dodatku, w tym kataklizmie. Death, Deathwing. Deathwing. Dokładnie. Eee, no i on się pyta właśnie o tego Deathwinga, nie? że tam jakieś elfy giną, nie, w którejś tam książce. A, a ci goście z Blizzarda mówią: Ej, sorry, Koleś, ale nie wiem o co ci chodzi. Rozumiesz? I to pokazuje tak naprawdę, jak firma ma wyjebane na to, nie? A. a znaczy, podejrzewam, że gdyby ktoś zadał takie pytanie George'owi. Oczywiście, Lucasowi, oczywiście, ale George Lucas miał na tyle silną banię, nie, że wpadł na pomysł, że musi zatrudnić jakiś koleś i od tego, żeby to się trzymało wszystko kupy, że jak się wypuszcza milion zabawek, to fajnie, żeby te zabawki jakoś ze sobą współgrały. nie. No i mm -hmm. ja jakby za to lubię te gry, nie, że one po prostu, overall, po prostu to, to są Gwiezdne Wojny, nie? kupując to, taką gierkę, to wiesz, że to będą Gwiezdne Wojny. 3000 lat w przód, 3000 lat w tył, to zawsze są Gwiezdne Wojny po prostu. nie? A w ogóle to mi się przypomniało, że już była no jedna sprawa. gra MMO z, z serii Gwie... znaczy, mm -hmm. To była Star Wars Galaxies. Jej, była, była nawet, zamknęli, była, umarła, była, była, nawet Na zamknęli serwery. Która umarła niedawno. E, 15 tak. grudnia. A została wydana... Nie powiem, W 2003 roku, czy jeszcze no. przed WoWem. Mhm. No. E, ale z tego, co czytałem oni to ta gra raczej nie odniosła dużego sukcesu. No. I... E, nie nie. odniosła, ponieważ oni dopiero... Ja nie pamiętam kiedy to było dokładnie, no ale powiedzmy, że 3 lata im zajęło wprowadzenie patchu, dzięki, e, dzięki ale nie, nie ogólnie patchu, nie, ale patchu, dzięki któremu więcej osób Aha. niż załóżmy 10 na całym świecie mogło być Rycerzem Jedi. A wyobraźcie sobie, Aha. że gracie w grę z no, Gwiezdnych no, tak. w której nie możecie być Rycerzem Jedi, no to jest trochę bez sensu. No to, to smutne. Bo wcześniej było tak, jakby sam zamysł był spoko, nie, tylko jakby... Ani nie ogarnęli tego, że to dla ludzi będzie trochę po prostu za trudne do osiągnięcia Ponieważ e, założenie było takie, że uh -huh. zaczynacie załóżmy, e, nie wiem, e, trooperem, nie? Gracie sobie tym truperem, gracie, gracie, gracie uh -huh. i w pewnym momencie Wpadacie na pomysł, że chcecie być Jedi, nie? Odkrywacie w sobie tą zajebistą moc i wykonujecie serię po prostu hardkorowych questów, które wam zajmują dwa lata z życia i po dokonaniu tych. Oh, wykonaniu serii tych questów możecie zostać tym rycerzem Jedi, nie? I potem okazywało się, że na całym serwerze. I teraz mogę trochę kłamać, ale, ale. mówię, nie pamiętam dokładnie. Albo było tak, że na jednym serwerze mógł być jeden rycerz Jedi, albo było tak, że było ich po prostu bardzo niewielu, max 10 na przykład, nie na całym serwerze. I oni już byli tak overpower, nie, że jak ktoś był po prostu tym Jedi, no to e, mógł robić generalnie wszystko, nie? No. I był Forever Alone. No. I był Forever Alone. Nie, ja, ja kiedyś się pokusiłem i. E, bodajże grałem w jakiegoś triala tego Star Wars Galaxies. E, no i z takich plusów, nie? Jakie ta gierka miała, no to mm. e, Uniwersum e, to stare Lukasa czyli tam epizody 4-6 mm -hmm. oraz całkiem, fajne, całkiem fajna grafika, całkiem fajna mechanika, taka przypominająca te stare właśnie MMO, nie, nie, nie WOWA, tylko te takie starsze MMOsy, w których już trzeba było się wykazać po prostu no-lifowaniem hardkorowym takim a, no i bardzo mi się podobało latanie tym pojazdem, z którego korzystał Luke Skywalker na Tatooine Aha, można było sobie kupić taki pojazd i Aha. zapieprzać po planetach jak się gdzieś tam wylądowało więc to było fajne ale, ale było widać po prostu, że jakby ludzie, którzy odpowiadali za, za tą gierkę no to nie do końca czuli chyba jeszcze klimat i na pewno no, nie byli to tacy wizjonerzy jak ludzie z Blizzarda jak zrobili Woła bo ta gra po prostu odstawała, tak? Jak wyszedł WoW, no to już było wiadomo, że oni nie mają szans po prostu na tym tle. Powoli dobiega końca. No smutne. I czyli mówisz, że czas hegemonii World of Warcraft... No ja, wie, wiecie... Mi się wydaje po prostu, że to... Znaczy to chyba jeszcze nie jest 10 Proszę, no, lat. Że 10 lat to już jest kupa czasu, nie? Bo... I, a, ja, no... Ja czekajcie, bo World of mam, Warcraft mam się... Teraz wam mówię. Eee, Albo 5. World no. of Warcraft został wydany w 2004 pięć. roku jeb, w Ameryce jeb. Czyli mamy ile? 6-7 lat 6 lat 6-7 no No to powiedzmy sobie 7 no, tak. Tak. Mamy 7 lat Ale i tak będzie no. pewnie do 10 lat jakby ten cykl utrzymany no. Ale to jest kupa czasu nie? I no. ostatnio się pojawiały sygnały, tak. że już odpływają gracze stamtąd Że już właśnie mhm. nie ma tego przyrostu no i co? co, co ja mogę na ten temat powiedzieć? Grałem w pierwszy raz chyba w Wawa, zagrałem. 4 lata. 4 lata... Cześć, jestem Maciek, pierwszy raz w WoWa zagrałem. Około 4 lat temu, nie? I wtedy było powiedzmy ciężko. Potem obserwowałem taki trend, jak gra się robi coraz łatwiejsza, tak? I różne zabiegi, właśnie, żeby coraz więcej osób grało ale tak naprawdę to pozostaje ciągle ta sama gra. Wygląda mm, graficznie, gra, graficznie, nie różni się specjalnie od tego co było 4 lata temu, Ale za to jej wymagania sprzętowe rosną, więc y, okay. no ja po prostu uważam, że dobrze by było na przykład, żeby y, pojawiło się MMO w uniwersum StarCrafta albo w, uniwers w tym uniwersum Diablo, a żeby po prostu coś się zmieniło, tak, bo no Hmm? no Jest to nudne, no. no. Jest jakby... Wiesz, no to, to jest coś takiego jest jak takiego. granie w Counter Strike'a, nie? No ile można, no po prostu. No ja no, wiem. Niektórzy no. mogą, nie no, jest Tyle, że no, nie jest to największy shooter w tym momencie na świecie, tak. No, Prawda? także wydaje mi się po prostu, że Old Republic, jeśli Bioware i Electronic Arts czegoś nie spieprzą po drodze bo w takich grach bardzo łatwo spieprzyć mm. różne rzeczy, bo jednak tutaj polegamy bardzo na ludziach tak i musimy ich przywiązać do siebie. A, no to jeśli mm -hmm. te firmy czegoś nie spieprzą po drodze, to ma szansę tak naprawdę, no nie, jeśli nie zdobyć tych, zdobyć 10 milionów osób, czy tam 12, tak, to 5 milionów osób, albo 6 milionów osób, które będą... To tak, będzie albo bardzo właśnie, bardzo a, propos, a propos tych dwóch milionów, o których ty wcześniej mówiłeś, Dead Island, to im 3 trzech trzech. milionów, no. to Island 2 milionów. Aha, no to 3 milionów. milionów. To e, z tego co czytałem, to półtora miliona osób no. już gra w Old Republic. Co, co hmm. jak tak, na ten ten jeden ten dzień ten. po premierze, to jest zajebisty wynik. No. To <laughs> prawda. I e, jest też kupa Polaków, bo już kilku widziałem w przeciągu 40 minut. Tak, już, już wyznaczałem. Nie, nie, no nogów. ale pojawiają. Tak, pojawiają się, pojawiają się e, polskie ninki i pytania, czy są gildie z Polski, nie, więc, No, więc Aha. jak... E, Jeszcze znaczy z no no, może, Wiesz, ja sobie tak pomyślałem, bo zastanawiałem się, czy, to, czy warto to kupować w ogóle, ale pomyślałem sobie, że w mhm. WoWa za, zacząłem grać 3 lata po premierze e, i zawsze byłem do tyłu, nie, więc jak w to zacznę grać sobie przy, przy okazji premiery i będę tak grał powiedzmy lightowo. Ale za, od początku to zawsze będę do przodu, nie? I może uda mi się w końcu w jakimś MMO dojść do tego high-endu takiego już hardkorowego, nie? No. Że się będę mógł ustawić z jakimś tam e, odbiciem L mhm. na Star Warsach i zagrać Tak. Takie odbicie chyba no. nie nastąpi. Z mojej strony przynajmniej będą marne no, ja no bo ja miałbym tego Knight'a i waliłbym Zax'a, na, nie wiem, jaki nie jest level cap? Tak nie mam pojęcia, nie interesuje mnie to. Dla ciebie nie ma Nie, no takiego, bo level. Stary, to jest mało istotne tak naprawdę, bo ta gra się nie kończy, no po prostu. To znaczy, no tak, ale właśnie zacznie się po level cap'u, tak, no, po level cap'ie no tak, tak no. Dobrze to odmieniam. Na tak, Wow. Wow zaczyna się teraz w tym momencie chyba po 90. Chyba 85, jeśli dobrze. 85, ale ja już myślę o tych pandach obszarnych. <laughs> w ogóle panda obszarne to jest. No właśnie, to dla też to, to, i, I to też jest jeden z tych e, e, takich małych szczegółów, które, które są dla mnie niezrozumiałe, a o których na szczęście zapomniałem, a ty mi przypomniałeś. Więc dzięki no, także no wiesz, na no jak już się pojawiają pandy w grze, to znaczy, że trzeba uciekać, nie? No, trzeba uciekać. Niestety. Tak. Zdecydowanie. Niestety, ja grałem w Kung Fu Panda na Xboxie i to nie jest dobra gra. Więc, więc wszystko co ma no. pandy jest słabe. Ale coś w tym jest? Nie wiem czy widziałem jakieś dobrą grę z pandami. Nie. nie. A Tekken no był, i też była nie była panda. To w taka, Teken... a dobra. No. Dobra. Był, był też Kangur. no. Był Kangur w tak. Był tak. Kangur. I najśmieszniejszy był ten, ten człowiek z, z drewna. Eee, Mokuji. No. Mokuji, tak. W ogóle, wiesz, Mokugin ciągle mnie śmieszny. ciągnie do tego, żeby kupić sobie eee, tekkena, nie? Na Xboxa. Eee, kiedyś Wyrug. miałem i strasznie żałowałem. Tak. Bo. Że nie, go nie, no bo po prostu nie da. Tak, no Że bo nie kupiłeś. da się grać na tym Xboxie w to, no. no. A, padzie, tak chodzi o padzie? No jest no, no po prostu, to no to jest, to jest chyba jedyny typ gier na, na konsolę, y, czyli bijatyki, w które się po prostu na Xboxie nie da grać, no. No bez Arcade Sticka. Tak, no, arcade, tak arcade Sticka za 400 wykupię, żeby pograć w Tekena <śmiech> za 6 <dych. śmiech> No tak, z no. Kumplem, jeszcze spokoju, no. który nie ogarnia klawiszy. Jest ślepym tak. mutantem. I nie umie programować Aspenisa. na routery. Właśnie, ani no. na mikrofalówkę. No nic, no to tyle mam tak naprawdę do powiedzenia no, na generalnie... tej gry. Pewnie powiesz jeszcze tak, No myślę, że ten za, za, zamiast, ja za tydzień, czekam. za dwa? Ale... Nie wiem, kiedy będziemy nagrywać. Oczekań, nie niech lupmy w kalendarz. Nie, za tydzień, myślę, no, jest 21 w momencie, kiedy nagrywamy. 28 już pewnie po świątecznym kacu Aha, No no dobra. Przyjłki. Więc to nie ma... A ty będziesz Maciek cały czas wiesz, tak, tam Tak, tak, ja No napierdalał po nocach. O. Ale trochę abonament jest... No, drogi, 99 za 3 tak. miesiące chyba. Ale tutaj widzę 9... Dziewię... Nie czekaj. Widziałem na jakimś... Tej nie chcę podawać tej strony. Nie chcę podawać tej strony. O kurde, gdzie? Właśnie, właśnie. Na no to Game już Holes. wiem, gdzie będę kupował. To zamiast 6... A nie I tak, nie mówisz, 6 dobra kosztuje z no, karty, jak ci 20. ściągają, a 122 miesiące kosztują w Empiku. No to i tak jest tanie. No powiedziałem. I tak jest tanie. Na, na KJPL też kosztuje tak. tyle. Mhm. Ale chyba... W, w eee, nie, tak, nie, jak nie, specjalnie, specjalnie wiesz? Nie? Chociaż, aha, aha. Chociaż ja może ja nie to tak być różnica 10 zł na przykład. nie? Zaraz ci powiem, hmm. ile kosztuje hmm. na wodę. No ciekawe, czy właśnie po tym miesiącu będzie Zobaczymy A, No go? Nie, ty nie jesteś taką, ale, no dziwko trochę. Dziwko. No dwie dychy taniej kosztuje prepaid no, ale wiesz, no. właśnie widzisz, i, i, i to jest jedna z takich to jest jedna z takich rzeczy, którą oni mogą zjebać, nie? bo jeśli się pojawi e, taki request od społeczności, że te 60, 60 zł to jest za dużo to moim zdaniem przy tym ile kosztuje e, abonament w WoWie oni powinni go obniżyć po prostu no to, bo nie wygrają tak. po prostu z WoWem e, przy wyższej cenie, tak? Za abo. Jeśli chodzi o abo z karty, nie? No to kosztuje to tyle samo, nie? Te przynajmniej porównywalną kwotę, tak? Bo na, na World of Warcraft nie wyświetlała mi się nigdy cena w złotówkach. Więc zawsze to było tam zależne od kursu, nie? No ale tutaj w Aha. złotówkach fajnie. No. A co mogą spieprzyć poza tym... E, paczowanie, na przykład? Jak wiesz... Mm -hmm. bo teraz jest właśnie problem, że ty akurat nie masz, o tym rozmawialiśmy przed podcastem, że ludzie czekają nie wiem, ja na przykład słyszałem o tym, że niektórzy czekają dwie godziny na wejście na serwer eee, no tak, ale wiesz hardcore. jest kupa serwerów, które są e, słabo zaludnione nie? i tak mm, i, i jakby e, no tam nikt nie gra, więc wiesz jeśli się pchasz na serwer, który jest pełny to musisz się z tym liczyć, nie? Ja pamiętam, jak przeniosłem kiedyś e, e, kurde na postać z, innego, z jednego serwera, na bodajże to się nazywał Lightbringer albo coś takiego a w WoWie, mm -hmm. bo tam grał e, Juliusz Konczarski i razem mieliśmy grać, no to tam można było i pół godziny <laughs> czekać stary na wejście, nie? Bo tam było mnóstwo Polaków, nie? Więc wiesz. Generalnie. No można było pół godziny czekać, więc się odpalało telewizor i oglądałeś sobie serial na przykład. Czekałeś aż ci się po. Tak, no. Plusem takich gier jest to, że możesz robić trzy rzeczy różne przy nich. Nie. Wiesz, robisz instancje, ja oglądałem filmy, nie robiąc instancje. <grym> wiesz, że na drugim monitorze miałem odpalony film. Rozumiem, że nie byłeś najlepszym y, ziomem w, w, w Nie trudno? no, stary, normalnie sobie ciśniesz, wiesz, no to jest... A później tylko rolowałeś. Nie, nie jak ja grałem DPS-em, tak. no to wiesz, ani nie muszę tam... Dlatego nie lubiłem tank, tankiem ani healerem grać, nie? Bo tutaj trzeba, trzeba było trzeba bardzo ogarnąć. się skupiać, nie? A na DPS-em, no to po prostu no. jeden, jeden, jeden, dwa, jeden, jeden, jeden, dwa, jeden, trzy, dwa, jeden, jeden wiesz, no i tak idzie, nie? Jakoś, no. to, Nie wiem, Jest... może w dodatkach balans też. Coś, co jeszcze mogą spieprzyć? spieprzyć? Poza ceną, eee... serwerami paczami. Nie, no, mi się wydaje. No tak, no tak ale to bo... są. Wiesz, dodatki, nie w takich grach to są takie patze, nie? Płatne. Więc tak naprawdę mhm. to się zamyka w jednym, tak? Mogą albo spieprzyć po prostu coś w grze, albo mogą coś spieprzyć z opłatami. Aha. Jeszcze mogą sprieczyć, że nieodpowiednio mocno zaangażowałem no tak. społeczność, bo wiem, że do World of Warcraft jest naprawdę mocno. No i ja i ja na przykład... I ja, ja, i ja właśnie różne Tak, i ja domiksy, na przykład to widzę też e, po ich stronie, nie, że moim zdaniem no trochę strona obsysa, nie w porównaniu ze stroną Wowa. I jakbym miał coś radzić, to bym doradził właśnie odpalenie sobie paną z BioWare strony World of Warcraft i... A przełknięcie tej, tej gorzkiej informacji ale no jednak zrobienie czegoś na wzór tego bo oficjalna strona World of Warcraft wygląda jak strona fanowska i to jest zajebiste bo masz wrażenie, że prowadzą, ona jest prowadzona na bieżąco nie? no i tego mi tak naprawdę brakuje tylko, nie? A, no i jest jakiś chory system logowania, ale to myślę, że można jakieś, jakoś wyłączyć albo to się zmieni bo nie wiem, czy Wy się w, czym, w jakiejś grze z czymś takim spotkaliście, ale jest tak logowanie rozwiązane, że najpierw podajecie hasło, a potem odpowiadacie na jedno z pięciu pytań, przy użyciu pięciu różnych odpowiedzi, które wcześniej zapisaliście. Nie? No i jak ja dwa tygodnie nie odpalałem tego, to nie mogłem, nie mogłem sobie przypomnieć odpowiedzi na swoje pytanie. nie więc to jest masakra, no ale z drugiej strony e, można powiedzieć, że wyprzedzili, nie wiem, e, WoWa, tak, bo jest to kolejne zabezpieczenie, tak, w World of Warcraft mi konto kradli średnio czasami raz na dwa tygodnie, kiedy nie miałem podpiętego tokena, nie, więc teraz nie mam podpiętego Aha. tokena, mam jakieś ustawione hasło z dupy, którego nie pamiętam w ogóle, no i jakoś mi, tak, no Mamy i pracę. generalnie nie kradną mi tego konta, nie, ale co jakiś czas, Potrafi po prostu przyjść mail, że no, ktoś zmienił hasło na moim koncie. No więc. E, więc oni od początku wprowadzają tokeny. Już można sobie ściągnąć aplikację na iPhone'a z tokenem i można kupić w Stanach token, taki fizyczny. Więc widać, że jakby podchodzą do tego całkiem serio i chcą chyba tam ugrać jakiś kawałek tego tortu. Bo, bo to jest chyba pierwsza próba BioWare, jeśli chodzi tak, o takie tak. MMO, tak, o, o coś no, więcej i... online. I generalnie EA chyba... No, I EA nie ma ucieczenia. zbyt dużych sukcesów, nie? Bo oni tam chyba wydawali tego no, Warhammera tak. przez, przez jakiś czas i Lord of the Rings, jakieś tego typu rzeczy. Ale no, to no, wszystko, a tak, ale wiesz... to przeszło chyba... Lord of the Rings no. is free to play. Ale to, to wszystko, to wszystko to... jest, no, lipne. No, no to by było tyle. No dobrze. Ja bym pograł w to, gdybym więcej grał na kompi i to było wszystko tańsze, bo jakby granie w MMO to jest znaczy tyle co. Musisz wyciągnąć właśnie co dwa miesiące 90 stówkę na przykład, no to jest. No. Ciężko da mnie do przełknięcia, ciężko sprawdzić. No. no nie wiem. Ale generalnie jestem zainteresowany, jeśli będzie jakiś trial. No to musisz to sprawdzić. O. Na Wajo ci pójdzie pewnie. Tak. No, nie. no co ty? Ja bym nie na to, nie, to nie, Na pewno nie na moim y, netbooku z no. Sorry. No. no, mamy kumpla, który próbował odpalić na netbooku Skyrim. No. No. Ja też pozdrawiam. <laughs> Trzeba być asem. To fine. No. Okej. Okay. To chyba wszystko. Tak, Radow, a ty jak tam? Ja też bym z chęcią sprawdził, naprawdę. To tylko do... no, nie mam na czym od... tak naprawdę. Spojrzeli na ten tytuł. To możemy się jakoś ustawić w następnym tygodniu i, nie wiem, o, możemy tak zrobić, że nagramy w ogóle odcinek, wezmę laptopa, to, też jest to wam opcja, pokażę nie? jak to wygląda. Nie, bo naprawdę, to jeśli chodzi o, o, o na ja całkiem o. lubię, ja całkiem lubię na Wojny i, no, no, e, no, mówię, ta no, gra mnie no, trochę zainteresowała. No. W sumie z chęcią bym sobie sprawdził, pograł, tylko mówię, no nie mam na czym tak naprawdę pograć i w sumie to znaczy ten problem, że co, co te dwa miesiące trzeba dwalić tą stówkę na abonament. To jest chyba największy problem, bo... Teraz jest. są są strasznymi no. podpaniarzami czasu. Rozumiem, no. A. I teraz by odpowiednio też ustawiać to wszystko pod grę w sumie. No. No. No, szczególnie jeśli później jeszcze jesteś w takiej właśnie high-endowej opcji. Nie wiem, że to nie było w ogóle po polsku, ale kiedy już jesteś po prostu bardzo zaawansowany, nie no, najgorsze, masz. masz jakąś gildię która nie daj boże rajduje, tak? i wtedy już nie masz życia. Bo mam właśnie jednego kumpla, który tak gra w wowa dosyć hardkorowo i no tak jest takiej gildii, która chyba rajduje, nie wiem, dosyć często tak i, i, i jeden taki raiding no to tam 3 godzinki ma no, życia, no. to prawda. No więc to, to jest jednak... Ale wiesz, no to też jest kwestia tego, jak bardzo chcesz, nie? Tam przy bo... Tak. E, jak my tam graliśmy z kumplami, no to po prostu, wiesz, był kalendarz, ktoś chciał, załóżmy, wiedział, że będzie miał czas wolny i chce, chce, chce mu się rajdować, no to się dopisywał do tego kalendarzu, nie? No to jest też kwestia tego, że to trzeba sobie wszystko obczaić i ja po prostu sobie dałem miesiąc, nie? Na to, żeby e, ogarnąć Ogarnąć jak to wygląda i czy w ogóle będę miał na to czas tak naprawdę i. No tak z... porównać po prostu, nie? Na tej zasadzie. O, już jest nawet. No, jest już nawet oglądam. ten e, token na Androida dostępny. O proszę wszędzie teraz no. można to dostać. No, oglądam obrazki do nowych map z nowego dodatku, następnego dodatku Uf. do girstopu. No. dzięki, że się podzieliłeś tą informacją, naprawdę ale dopiero teraz jest on zajebiste, można bić 400 poziomów ludzie, z hardcore. no, więc wiesz, no masz też do wyboru, nie? albo na przykład grasz hardkorowo w Gearsy i bijesz tam 400 poziomów albo tak. bijesz 400 poziomów w, w, w tych Star Warsach nie? to ja wolę chyba MMO jednak jak mam bić tak te poziomy szczerze no. mówiąc no, bo. chyba tak, bo Satysfakcji jeden, takiej bo tutaj masz tutaj więcej, na wiesz. Za, yy, Tak, i, i widać więcej, bo na przykład jeśli przysiądziesz tam to masz jakieś fajne, błyszczące się jak psujące no, tak. itemy, tak? W, w tym. A tutaj dostajesz, nie wiem, jakich, jak, jakąś lanserską skórkę do, na broń po tych stu poziomach na przykład. Yy, na trzysetnym, po 300 wbitych poziomach dostajesz właśnie skórkę Omen, czyli świecący Omen. W nawiasie ten grysowy ha. znaczek. No, no tak, a w pewnym momencie widoczny ten przypływ mocy poziomem, I, i, tak. I, tak, I czyli dostajesz jakieś skórki do broni no. i tyle. No. no. Przypływ mocy i ta moc jest ważna, ale będziesz później próbował jakby ogarnąć tą strefę, tą ciemną. Myślę, tak. Myślę, że tak. Myślę, że tak. Mroczną. No. Mm, dobrze. No dobrze, dobrze. Ale na razie musisz, musisz być, wiesz rycerzem dobra, jak to ustaliliśmy przecież. No jesteś jestem rycerzem jestem. dobra. Jestem i będziesz dobrym rycerzem dobra do końca. Okej, okay, to chyba skończymy na tym ten odcinek poświęcony w całości MMO to dosyć krótko. Godzinkę mamy Zobaczmy, już za Nie, nie z zło... nie, nie, nie MMO. Jak MMO. na nas, no jak na nas odcinek krótki. Tak. Hańba ci. A, dla Bartka to of, jest to jest źle. Właśnie. Może taki w ogóle, w roku, na, nie wiem, 24 na godziny. godziny. Wszyscy czekają na dwugodzinny potraf. Żeby... Naprawdę nikt na to nie czeka. Właśnie, taki wiesz... No, non -stop. Jest to też do no wykonania coś? w przyszłym tygodniu. Tak, wszystko zrobimy w przyszłym tygodniu. Czemu nie? Piszę do swojego kalendarza, że zrobimy to w przyszłym tygodniu. No. Ale w przyszłym tygodniu chyba porozmawiamy o, o najfajniejszych grach. No. To dobry temat. Chociaż i tak się No właśnie, no. ja no, tak chciałem więc. powiedzieć o Gearsach. No dobra, no to w sumie nie mamy o czym gadać za tydzień. No bo jesteśmy za biedni, żeby grać w inne gry, więc gramy w najlepszą grę, czyli Gearsach. No nie, szkoda. Czyli nie musicie słuchać tego za tydzień. Szkoda. Okej, okay, więc to był jedenasty tak, odcinek, tak. tak, Podcastu gry Zero, na jeden, serio. Jeden. to był Nie, to był odcinek 0011. Zero, no. zero, tak, no, byłem. Właśnie, no. Podcastu Gry na serio. Tak, Ze ze mną był Radolf, którego możecie śledzić na Twitterze jako pan Radosław. Twitter od dzisiaj no, jest po to Jest, jest po polsku, Ja nawet napisałem jest po Twitter polsku. przez dwa, Przedstawiłem eee. nawet. No. I ktoś się pozdrawia, pozdrawiamy ktoś Pozdrawiamy ktoś A, pozdrawiamy, ktoś, a. a jest fajne, tylko denerwuje mi. Oczywiście są błędy. Denerwuje mnie, że nie, nie ma w trendach Polski. Nie ma? <grym> nie ma. Jest, jest na przykład, nie wiem, jakiś Bangladesz czy coś takiego. Nie mogę teraz sprawdzić, bo coś się oczywiście popsuło na Twitterze. I mm. mam nadzieję, że kiedyś się pojawi trendy w Polsce, chociaż i tak wszyscy wiemy, że będzie, będą no wszyscy tak. pieprzyć o polityce, bo na tym, o tym właśnie się pieprzy na Twitterze. No i o no. Apple. No, to są dwa tematy na, na, na Twitterze. Okej, okay, ze mną dzisiaj był również Maciej. Tam? Maciej, który występuje na SM... Twitterze jako Dokładnie. SM Shinobi. Nawet sobie zmienię, zaplanowałem sobie tak, bo i... Muszę coś powiedzieć. Właśnie. Zaplanowałem powiedzo. sobie, że zmienię tak. sobie gamer tak na Xboxie na SM Shinobi i kupię sobie dla Awatara taką maskę ninja. To jest nerdyzm no, ale to musiałem się tym podzielić, bo o. to jest, kurde, podjarałem się tym, no. Tak. Tak. To ja może też sobie coś kupię na Xbox Live. Teraz są przeceny na Xbox Live, warto no, no. sprawdzać, bo codziennie jest coś innego przecenione, na przykład wszystkie DLC do, ro, do LA Genua były do pobrania za pół ceny, ja oczywiście jak debil kupiłem je tydzień wcześniej. Nienawidzę tego uczucia. No dobrze, a ja byłem El Ambasadorę. I jestem jako elambasador na Twitterze i to wszystko. Możecie nas znaleźć również na Facebooku, w tak. internetach. Możecie nas... On. w internetach różnych <śmiech> jesteśmy generalnie. I też mamy swój Dream. show. No. show BIOG właśnie. YouTube. Chciałem show rozwinąć sobie. BIOG. Tak. I nazywa się... BIOG. Jak się nazywa? BIOG. BIOG. BIOG i Bióg. to się rozwija, przynieść i... swoją własną grę. Przy, Przynieść przynieś swoją własną energię <grymne> po Polska. <grymne> I następny odcinek będzie w okolicach 7 no, stycznia. Ale niebora. właśnie, no, Następnie, no. no. Mamy małą przerwę. Ale będzie. Ale będzie. Będzie, bo całkiem fajnie. Co prawda, było mało komentarzy, ale reakcje były dosyć pozytywne. I. I. i jesteśmy zmotywowani, Oczywiście. żeby nagrać kolejny odcinek. No. Tak. Tak, i do usłyszenia za tydzień już. Jo.